opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam serdecznie w podcaście Opiwie, za mikrofonem Mateusz Bojuszewicz oraz mój gość Łukasz Stoś. Witam serdecznie Łukaszu. Witam. Łukaszu, słyszymy się po raz kolejny w podcaście. Fajnie, Zgadza że się. wpadasz. Dzisiaj będzie bardzo jesiennie, bardzo dniową Halloween'owa. Halloweenowo, chociaż tu no, okres Halloween już minął, ale, ale dzisiaj będzie troszkę inaczej niż to zawsze ma miejsce. Czyli nie będziemy się na jednym piwie skupiać, a porównamy ze sobą dwa piła w tym samym stylu. Brzmi ciekawie. Mamy i naked zalebrowaru i mamy Dyniamid z spinty. Ty bodajże Dyniamid już piłeś, prawda? Piłem parę dni temu dyniami. Ale z oceną się wstrzymam. Ale... Porównania. Mogę tylko powiedzieć, że jest naprawdę dobre. Haha. No i... I nie żałowałem zakupu. No i to najlepiej będzie świadczyć pewnie o tym piwie. Jestem ciekawy, czy, czy Naked Mami też będzie dobre, czy nie. No, zobaczymy. Myślę, że... Spo... Znaczy, patrząc na to, co do tej pory ważył Alebrowar i co Pinta ważyła, no to ja nie mam żadnych obaw co do piwa. Ja mam podobnie, myślę nawet, że może być delikatnie lepsze niż dynamit. Jak na razie, taki mam taką mam tendencję w piwach. Najpierw próbowałem Imperium Atakuje, a później spróbowałem Rolling Jacka i oczywiście Rolling Jack był dużo lepszy. No to jest minimalnie inny styl, chociaż no bardzo podobny, ale... Chodziło o nachmielenie, tak? Mm. Jakby spojrzeć na numerki, no to jednak wyczuwal wyczuwalność tego więcej. chmielu. Może no, inaczej. wyczuwalność to, to na pewno jest na, na plus dla Rowing Jacka. No ale dobra. Dzisiaj dzisiaj nie o tym, chociaż jak, jakby spojrzeć na to tak yy, z takiego formalnego punktu widzenia, no to to jest taka można powiedzieć jakaś swobodna interpretacja stylu IPA, bo, bo te piwa no to w zasadzie w zasypie mają to co ajpy, tylko może w trochę mniejszych ilościach. Troszkę mniej są nachmielone, no ale mimo wszystko amerykańskimi chmilami. No i w sumie główny dodatek to tutaj dynia stanowi do tego piwa. Dynia i oczywiście przyprawy. Próbowałeś kiedyś surowej dyni? Niestety nie. Nie? No to... Ale pestki są dobre. Pestki są dobre, ale... Bo ja czytałem, że strasznie wiele osób zarzuca tutaj i jednemu i drugiemu browarowi, że piwa są zbyt mocno przyprawowe, że nie czuć dyni w ogóle w aromacie. No według mnie to dobrze i no dynia to według mnie to w piwie pumpkin ale powinna stanowić tylko taki pretekst do tego, żeby tak naprawdę do piwa dać przyprawy, ponieważ dynia sama w sobie to jest taka... Be, bezsmakowa pulpa. Dynia w sumie smakuje bardzo podobnie jak cukinia, czy jak jakiś kabaczek. To, to nie jest smaczne samo z siebie, to trzeba przyprawić, żeby to było smaczne. Na przykład jak gotuję zupę dyniową, co jesienią robię bardzo często, to zupa, która nie jest doprawiona na ostro, jest naprawdę mdła i niedobra i dynia lubi przyprawy. Może stanowić taką bazę fajną pod, pod przyprawy, wiele przypraw akceptuje i wydaje mi się, że tutaj to, że dyni nie czuć w tych piwach oczywiście to dopiero sprawdzimy ale zakładając, że tej dyni nie czuć to według mnie to jest na plus dla tych piw Orientujesz się może, czy ta dynia popatrząc na etykiety w, jednym, w pincie jest napisane, że zastosowano dynię pieczoną a w alebrowarze jest po prostu napisane dynia Wydaje mi się, że tam też jest dynia pieczona, ale, ale nie dam sobie głowy uciąć, a mianowicie czemu dynia pieczona? Tak jak robię zupę to też piekę dyniem, raz zrobiłem bezpieczonej. no i dynia, która nie jest upieczona jest strasznie łagodna, a jak ją się podpiecze ona nabiera takiego fajnego trochę karmelowego i trochę takiego przypalonego smaku. I według mnie to jest fajne. Takie z jesienią się bardzo kojarzące i pieczona dynia przepięknie pachnie. Nie wiem, czy to będzie się w jakikolwiek sposób na piwo przekładało, ale sam zapach upieczonej dyni, to czujesz, że to jest ta jesień, to bardzo, bardzo taki przyjemny zapach jest. Zaraz się o tym przekonamy. Dobra, to co? Otwieramy? Jak najbardziej. To ja otwieram dniami. No, ja otwieram Naked Mami. Jak mówią niektórzy na gumową muśkę. No, tak w zapachu trochę jak pszenica. Chcesz się wymienić? Pokaż. Porównać? No, wydaje mi się, że dynamit tak... Y trochę lepiej pachnie. Intensywniej na pewno. Jest taki... Nie wiem, czy to, czy karda, Nie kardamon. To nie są goździki i... Jaka jest trzecia taka przyprawa? Gałką muszkatołową pachnie. A to jest bardzo ciekawe, bo gałkę muszkatołową wymienili w alebrowarze, w składzie, a... Mhm, Tu cynamon, goździki imbier. Pięcie niestety nie. No nie, nie ma, ale... Ale tak mi to pachnie. Trochę też imbir czuć, taki fajny, lekko cytrynowy aromat ma imbir. taki. A jakby się uprzeć, to można to z jakimś mleczkiem cif porównać, ale, ale to jest naprawdę przyjemny zapach. I, i to również tutaj w mi miecie czuć, ale może może przelejmy to sobie do szklanek najpierw. Jeszcze, jeszcze dla Ciebie Naked Mami otworzę. Nieźle się nawet pieni. Ja nalem pumpkin Aila z Alebrowaru i. No, według mnie okej. Okay, piana fajna. Teraz sobie pinte naleję. Tutaj również piana nie skorsza. Chyba nawet lepsza niż, niż w Alebrowarze. Zaraz zobaczymy. Dobra, za, zaraz zobaczymy, ale może najpierw krótkie zdjęcie. Szybkie zdjęcia jeszcze jakieś zrobimy.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 ok, zdjęcia mamy zrobione w sumie dużo, bo, bo jest trochę ciemno i niestety zdjęcia nie wychodzą ale skupmy się na piwie minęło jakieś 15 minut no, no może 10, odkąd się wladliśmy w międzyczasie było kilka rzeczy do zrobienia, na przykład ugotowanie makaronu do rosołu u mnie piana cały czas jest taka niziutka ale jest u mnie już jeśli chodzi o pintę, piana trochę padła, ale przyznam się, że wziąłem sobie takiego sporego łyka. A w, w, w piwku z Alebrowaru jeszcze się kożuszek utrzymuje. Wiesz co, tak jak patrzę na kolor obu piw, one są prawie identyczne. Być może pinta jest troszeczkę jaśniejsza, ale niewiele. Tak, kolor jest kolor jest mętny. Bursztynowy, ciemny bursztyn. Mhm. Ale ładny. Ładniejszy niż Amber Boy na przykład. Tak, też mi się bardziej podoba. W zapachu to jest różnie. Bo Pinta pachnie bardzo mocno. I wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej. No, mi też się tak wydaje, że mm, taki ten zapach jest przyjemny. Żeby poczuć zapach yy, yy, piwka z alebrowaru, to jednak trzeba, trzeba się bardziej skupić. Zakryć ręką. Tak, to prawda. I wtedy ten zapach jest przede wszystkim taki owocowy, chmielowy tak, owocowy. w zapachu Ale Browaru. Nie czuć, że to jest jakieś mm, specjalne piwo, jakieś piwo z przyprawami. No, nic takiego nie jest obecne. Natomiast w przypadku pinty, no co tutaj już nie ma wątpliwości. To jest intensywny zapach. Czuć go cały czas praktycznie. Tak, co prawda również czuć chmiel, czuć owoce, ale ale czuć cynamon, czuć tą wspomnianą przeze mnie gałkę muszkatołową, której w tej piwie nie ma. Niby nie ma. No zapach jest korzenny, jest przyjemny. Mnie bardziej podoba się zapach pinty niż ale prowaru. Jak uważasz, który lepszy? Pinta konkurencję y, zapachową na pewno wygrywa. Zaczynam się bać, że konkurencję smakową także wygra. No to myślę, że nie ma innej możliwości niż spróbować jednego i drugiego piwa no i porównamy. Jako, że piłem najpierw y, dniami, parę dni temu, to myślę, że spróbuję piwa z alebrowaru. No ja również. Zdrówko. No, dyni to w tym piwie nie czuć. I dobrze. Na pewno czuć gorycz. No czuć, Chmielu. czuć chmiel. Chmielu jest sporo. Piwo jest, jest słodkawe. Sprawia wrażenie takiego lekkiego. Nie wiem, czy też tak masz. Ale... Jakoś tak mi się wydaje, że, że to wcale nie jest 16,5 ekstraktu, tylko tak góra 12. Czuć przyprawy. Tą gałkę muszkatałową. Tak, czuć ją. Zobaczcie, co tu jeszcze mamy w składzie. Cynamon, wanilię, imbir, ziele angielskie. Chyba ziela angielskiego nie czuję. No, może i gdzieś ono tam jest, ale wanilii nie czuję absolutnie. Vanilia? Jest vanilia i... wanilii także nie czuję. Nie, imbiru też jakoś niespecjalnie. Ale ogólnie piwo... Smaczne. Takie może nie do codziennego picia. Może nie do picia w większej ilości, ale... Jedno z ciekawości bardzo chętnie. Myślę, że możemy spróbować drugiego. Tak, koniecznie. <gry> Ojejku. To ktoś przesadził z cynamonem i z goździkami. Mówiłem ci przed, że te goździki naprawdę dość mocno czuć. No, czuć i to za mocno, według mnie. Trochę za mocno, ale chyba i tak mi bardziej smakuje dynamit. Wiesz co, ja mam tutaj dylemat między tymi piwami, bo zdecydowanie lepiej pachnie pinta, ale znowu ale browar mi bardziej smakuje. Gdyby można było to połączyć, to by było piwo wtedy bardzo dobre. Także z oceną tego piwa będziemy mieli ciężki orzek do zgryzienia? To prawda. Nie wiem, czy będzie w ogóle sens wystawiania jakichś takich punktowych ocen, bo... Bo w sumie te piwa to są takie prawdopodobnie jednorazowe strzały, być może powrócąc za rok przy okazji kolejnej jesieni. Może ulepszone będą? No, znając podejście obu browarów, to raczej, raczej będą ulepszone. Zwłaszcza, ale browar nie boi się eksperymentować ze swoimi piwami, no i dążą do tego, żeby ulepszać, są najlepszym przykładem. Na to jest e, Amberboy, którego receptura została trochę zmieniona pomiędzy warkami. No, o Amber Boyu Będziecie się mogli za tydzień posłuchać podcastu i, i tam również z Łukaszem będziemy degustować to piwo no i, i myślę, że warto tego odcinka posłuchać. Będzie fajny. W takim dobrym piwku na pewno. Nie zdradzaj. Zrobiliśmy tak, że Naked Mami wlaliśmy sobie po całej butelce, a dniami wlaliśmy jedno na pół. I według mnie to było... To dobre proporcje zachowaliśmy. Co, co za dużo goździków, to... A to za dużo? Jest <laughs> Są niestety takie zbyt in in intensywne w tym. Tak, no z goździkami łatwo jest przesadzić i nawet jak sobie robisz jakiegoś grzańca, to jak przeholujesz z goździkiem, no to już jest piwo nie do uratowania. Dwa max 3 do grzańca. O, dla mnie max to jest tak pół goździka. Ale mówimy o półlitrowym grzańcu, czy o takim... O półlitrowym. ja no, robię zazwyczaj z litra. A, no to... to A to wtedy dla mnie max jeden. <grym> <grym> Wydaje mi się, że... Ale browar jest mocniej nachmielony od pinty. 45 IBU. No, to jest trochę nie jest to jakoś specjalnie dużo ale, ale trochę jest chociaż na przykład Amber Boy, który miał 30 i był, był według mnie yy, tak mocniej, mocniej ten chmiel był odczuwalny w piwie fakt, że tamto piwo miało niższe ekstrakt i, i to również się przykłada do tego, ale tutaj masz goździki tak, tutaj masz przyprawy, Imbir. które ten chmiel że... też jakoś tam pewnie tłumią, na pewno nie mogę się zdecydować, które pić. Że porównanie dwóch piw jest ciężkie. No ale to chyba nie jest taki jakiś specjalnie nieprzyjemny dylemat. Chciałbym mieć taki codziennie. Oj tak. Piwo z Alebrowaru jest ważne do 5. Piątego, piątego może 6 grudnia. Ciężko tutaj wnioskować po tym stemplu z etykiety. Piwo z pinty jest ważne pół roku dłużej, bo do 5 maja Pinta pasteryzuje swoje piwa, no i wydaje mi się że w tym przypadku to fajnie, bo można sobie takie piwo odłożyć, poczekać te pół roku jeszcze i zobaczyć czy te goździki się ułożą i być może wtedy będzie piwo lepiej smakowało Albo gorzej No też istnieje taka szansa, ale, ale w, zawsze warto sobie taki eksperyment przeprowadzić. Oba piwa w Elysium kupiliśmy w Szczecinie. Były w takich cenach no może nie do końca okazyjnych, ale z drugiej strony też yy, nie aż tak wysokich, jak na tak ciekawe piwo bo bodajże po 5,50 za... 6,50 za dynamit i 6,60 za Naked Mami. A patrząc na to, że to jest piwo takie okresowe, a u nas przecież niepewnie jednorazowe, no to, to i istnieje taka szansa. I że była to naprawdę taka nowość, to myślę, że ceny nie były najgorsze. No, też tak myślę, że jako ciekawostka piwna do zaakceptowania. Zresztą, tym, bardziej, tym bardziej, że piwa z alebrowaru u nas są ciężko dostępne. No z to jest trochę lepiej. Ale w tym podcaście, co, co go już nagraliśmy, a co to za tydzień będzie o Amber Boyu, mówiliśmy, że strasznie <laughs> długo tutaj musimy czekać na nowości, a tu pach dniami. Trzy dni mijają, pach Naked Mami. Także no, wykrakaliśmy trochę i dobrze, bo no nowości musimy, się czyj, pojawiły. I musimy częściej chyba narzekać. Tak, narzekanie prowadzi do dobrych rzeczy, wbrew pozorom. Kurczę, bardzo ładnie ta pinta pachnie. Pachnie naprawdę przyjemnie. No, ciężko mi powiedzieć, które piwo dla mnie jest lepsze. Tak jak mówiłem, pinta lepiej pachnie, ale browar lepiej smakuje. I chyba warto sobie kupić i jedno, i drugie, i porównać. Moje dyniami już też w ogóle nie ma piany. A mój ma cały czas. Taką niziutką. Ciągle, ciągle nim go mieszasz. A to jakoś Ruszasz tak, wiesz nim. co, i jedno Z i drugie. Się. Taki nie? Na Taki nawyk. Oba piwa nisko wysycone dwutlenkiem węgla. I dobrze. W tym I dobrze. Placu. Wiem o czym zapomnieliśmy powiedzieć. To są opakowania tych piwa. W obu przypadkach ciemne butelki NRW. Etykiety ale browaru jak zwykle takie kontrowersyjne. Etykieta pinty przyjemna, prawda? Taka Halloweenowa. Ha Halloweenowa bardzo i bardzo mi się podoba. Jedna z lepszych pint. E jeżeli chodzi o Naked mami, etykieta ciekawa, ale ale jakoś według mnie bez szału. Ciekawostką jest to, że jak dotknącie sobie etykiety, to w tych miejscach, gdzie są białe rysunki, białe czcionki, to etykieta jest taka szorstka. Ona tam jest pokryta jakimś środkiem, który jest fluorescencyjny i w ciemności świeci na zielono. Taki dodatek na Halloween, który nie wiem, czy jest fajny, czy jest niefajny, no po prostu jest i no, w tą taką Halloweenową motoczkę to się chyba dobrze wpisuje. Sprawdzi się u ludzi, u których nie działa światło w lodówce. No. Dobra, to co Łukaszu? Chyba kończymy dzisiejszy podcast. Zostawiamy sobie te resztki piwa, jakie nam zostały. I całkiem myślę, spore. że... Proszę? Całkiem spore. A całkiem spore, ale to nie są <grym> piwa, które się szybko pije piwo dla smaku? No, smaku tutaj akurat nie brakuje. One są bardzo wyraziste i i myślę, że fajną przekąską do takiego piwa byłyby na przykład placuszki z dyni. Które obiecałeś. Które obiecałem, ale których nie, nie chciało mi się robić. Przepis na piwo... E, Boże. Przepis na placki jest bardzo prosty. Tarkujemy dynię, dodajemy ja jajko, troszeczkę mąki, przyprawiamy to solą, pieprzem, gałką muszkatołową oraz imbirem najlepiej świeżym startem i smażymy tak samo jak placki ziemniaczane placki takie z dyni są świetne według mnie smacz, smaczniejsze od placków ziemniaczanych no a jeżeli nie będziecie mieli dyni pod ręką to z cukini również je można zrobić ale wtedy nie będą pomarańczowe tylko takie zielonkawe ale z dyni takie placuszki to naprawdę mistrzostwo jeżeli je doprawicie tak żeby były odpowiednio słone to one będą się fajnie z tym piwem równoważyć i według mnie to będzie dobra przekąska, zwłaszcza na ciepło. Także wyobraź sobie to, co Cię ominęło. <laughs> Dobrze, kończymy. Dziękuję serdecznie Łukaszu, że wpadłeś znowu. Nie ma za co, ale tych pracuszków placusz Ci nie odpuszczę. No, a kiedyś może najwyżej powtórzymy. A jeszcze smaka mi zrobiłeś tam zupą dyniową, o której mówiłeś wcześniej. No zupę dyniową to fakt, robię dobro. Też Ci je nie zapomnę.